Jest trzynasta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Olaf Warzyński. Świat jest na historycznym zakręcie, mówi premier. Donald Tusk otworzył Radę Krajową Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy w samym środku historii. O wystąpieniu szefa rządu za chwilę nasza reporterka. To była prawdopodobnie konfrontacja trzech na jednego. Prokuratura wstępnie o no, strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej. Ruszyły negocjacje pokojowe w Islamabadzie. Delegacje USA i Iranu rozmawiają przez pośrednika, premiera Pakistanu.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 W wystąpieniu premiera przesłuchiwała się Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jeszcze mówił Donald Tusk? No przede wszystkim mobilizował członków Koalicji Obywatelskiej i przestrzegał głównie przed zwątpieniem. Mówił, że nie chodzi o władzę i przywileje. Dodawał, że wybory będą o utrzymanie niepodległości, bezpieczeństwa, jedności i pozycji Polski w Europie. Musicie się i emocjonalnie, i tak praktycznie bardzo przygotować do niezwykle ciężkiej konfrontacji, bo przeciwnik jest naprawdę silny i bardzo poważny w swoich zamiarach. Nie możecie się wahać ani chwili. Tak, oczekuję od Was poświęcenia. Oczekuję od Was, oczekuję od was odwagi i będę chciał także poprosić tych, przed którymi przyszłość... Dlatego wskazał tak zwaną dziesiątkę na wybory. To młodzi parlamentarzyści, do których, jak mówił, będzie należała przyszłość i mają przygotować partię na wybory. A w tej dziesiątce znaleźli się Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Małgorzata Gromacka, Cezary Tomczyk, Maciej Tomczykiewicz, Paweł Bliźniuk, Maciej Wrubel, Arkadiusz Marchewka, Andrzej Domański oraz Adam Szłapka. Donald Tusk zapowiedział, że będzie to dziesiątka otwarta, której on będzie pomagał. No, o tym wszystkim Małgorzata Naukowicz. Dziękuję bardzo za relację.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 Do zdarzenia doszło wczoraj, wieczorem na jednym z osiedli w Bystrzycy Kłodzkiej. Mężczyzna, który strzelał, sam zgłosił się na policję. Trwa analiza zabezpieczonego monitoringu. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Parlament Europejski alarmuje o rosyjskiej dezinformacji i manipulacji przed jutrzejszymi wyborami na Węgrzech. Na to samo zwraca uwagę także węgierska opozycja. Szczegóły Beata Płomecka. Grupa europasłów wezwała Komisję Europejską do zbadania rosyjskiej manipulacji oraz ingerencji w wybory na Węgrzech. Deputowani z różnych frakcji domagają się pilnej oceny sytuacji. Wątpliwości nie ma węgierska opozycja. Mamy pewne dowody na to, że rosyjscy agenci przybyli na Węgry, aby bezpośrednio angażować się w proces wyborczy. Powiedział w podcaście Szczyt Europy wiceszef partii Tisa Zoltan Tar. Chodzi o kampanię dezinformacji w mediach społecznościowych. Fejkowe filmy wideo mówiły m.in o tym, że Komisja Europejska nakazała Węgrom przekazanie Ukrainie pieniędzy albo, że opozycja po dojściu do władzy zamierza wysłać węgierskie wojska na Ukrainę. To co się dzieje podczas wyborów na Węgrzech śledzimy w radiowej jedynce. Podsumowanie kampanii, relacje, wstępne wyniki głosowania i komentarze w naszej audycji specjalnej. Jutro o godzinie 20.00. W Islamabadzie pierwsze spotkania w ramach negocjacji pokojowych, które mają zakończyć wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem. Wiceprezydent USA J.D. Vance rozmawiał z premierem Pakistanu Shehbazem Bazem Sharifem. W spotkaniu uczestniczyli również specjalny wysłannik prezydenta Trumpa Steve Whitcoff oraz jego zięć Jared Kushner. Wcześniej z szefem pakistańskiego rządu miała się spotkać delegacja Iranu. Takie odrębne rozmowy wskazują na prawdopodobny format negocjacji. Obie strony nie będą rozmawiać bezpośrednio, a jedynie przez pośredników. To są aktualności jedynki. 7, 16, 27, 35 lub 45 km. Pięć tras mają do wyboru uczestnicy Międzynarodowego Rajdu Pieszego Trektur z Pojezierza Augustowskie. To okazja nie tylko do sprawdzenia swoich sił, ale przede wszystkim do poznania uroków augustowszczyzny. Jeszcze w Augustowie nigdy nie byłem, więc chcemy zobaczyć po prostu jak to wygląda, a przy okazji pochodzić, bo uwielbiamy chodzić. Która trasa? 35 km. Zmęczenie fizyczne pomaga odpocząć psychicznie. Wszystkie trasy są oznakowane. W aplikacji można sobie sprawdzać, gdzie masz iść. W rajdzie Traktor z Pojezierza Augustowskie bierze udział prawie 4000 osób. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Najwięcej pogodnego nieba na północy, w centrum i na południu trochę więcej chmur i lokalne opady deszczu. 4 stopnie na Podhalu, 6 w Zatoce Gdańskiej i na Lubelszczyźnie, 9 na Mazowszu i Mazurach, najcieplej na ziemi lubuskiej i na Pomorzu Zachodnim 12 stopni. Wiatr na wschodzie chwilami porywistym. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wynosił w Karsach 191 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 35. W Szczucinie 175, ubyło 34. W Zabichoście 293 ubyło 15. W Puławach 206, przybyło 10. W Warszawie 212, ubyło 2. W Kępie Polskiej 261, ubyło 12. We Włocławku 195, ubyło 18. W Toruniu 232, ubyło 15. W trzewie 403, przybyło 9. Na Asanie w Przemyślu 97, bez zmian. Na nargi w Ostrołęce 102, ubyło 1. Na Bogu we wodawie 140, ubyło 2. Stan Odry układał się w strefie wody średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 170, ubyło 5. U ujścia Nysy Kłodzkiej 279, ubyło 1. W Malczycach 192, ubyło 8. W Połęcku 120, przybyło 2. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 160, bez zmian. W Gorzowie Wielkopolskim 216, bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem HydromGwpl. JEDYNKA Polskie Radio Ogłoszenie społeczne I teraz patrz, najpierw <głos> kozujesz, potem podajesz. Tak? Dokładnie tak. Jej, udało się, widzisz? Pięknie, teraz jeszcze raz. okrada Cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl. Ogłoszenie społeczne. Reklama. Yosera, We care, you grow.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 Komplement diety walerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerine Sen – zdrowa dawka snu. Wyciąg z więc wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Są takie głosy, które rozpoznajesz po jednym zdaniu. Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił. Pan Sułek i Pani Eliza wracają i są już dostępni w wybranych serwisach streamingowych. Możesz ich mieć na jedno kliknięcie.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 Gdy wszystko budzi się do życia W Black Red White rozkwitają najlepsze okazje Setki mebli i dodatków nawet 55% taniej. W 10 lekkich ratach 0% Tylko do 26 kwietnia Odwiedź nas w salonach i na brw.pl Złap okazję zanim znikną Reklama Autopromocja O tych wyborach mówi się, że to pojedynek telewizora z lodówką W niedzielę w Węgrzy wybiorą nowy parlament Wybiorą też kierunek dla swojego kraju A może i dla całej Europy?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 w Jedence. Matysiakowie Odcinek 3596 O, o matko! Widzisz? Widzisz, jak się rozlewają po niebie? Kurze twarz, nic ja nic nie widzę. Dla mnie to tam zwykłe chmury, kumulusy czy tam inne, cyrusy. No tam, po lewej, Widzisz? te białe kreski po samolotach. Tam jest okęcie. Samoloty startują, lądują, latają w różnych kierunkach. Jest ruch, to i się te ślady po samolotach No, czy... A, ale one nie znikają. Te kreski nazywają się smugami. Smugami? Tak, smugami kompensacyjnymi. O matko, rozpylają w nich metale ciężkie, jakieś trujące związki chemiczne, a nawet bakterie. No miłość boską, jakie znowu bakterie? Jakie, jakie? Kto by to wszystko spamiętał? Pseudo, mm, pseudo... Coś tam, no... No kurczę gdzieś to sobie w telefonie zapisałam. Mm. O, poczekaj... Te, o, mam... Słuchaj, te bakterie nazywają się... Trudno nazwać... Ps, y, pseudomonas aeruginosa. Co? Pseudomonas au, aeruginosa. Boże, kochani! I oni te bakterie rozpylają w tych smugach? <śm> Seweryn, ty się nie śmiej. To są poważne sprawy. Chodzi ja się, o nasze ja, zdrowie, a być może nie, o życie, żebyś wiedział. Ja się nie śmieję, lulunie. Ja załamuję ręce. I dobrze, bo to nie przelewki. No. Jeśli choć część tego wszystkiego, o czym czytałam, jest prawdą, to marny nasz O, oh, Zaczynam <śm> się bać. I dobrze, wreszcie to do ciebie dotarło. O, o ciebie się boję, loloniu. O ciebie, bo ty we wszystko uwierzysz, co tylko przeczytasz tym internetowym diablem. Można oczywiście tak jak ty. Niczego nie czytać i udawać, że się zjadło wszystkie rozumy Dam sobie rękę obciąć, że gdyby nie ja, to byś w życiu się nie dowiedział o tych smugach. Oto cały sekret Poliszynela Jakoś bym żył w tej niewiedzy, jak miliardy ludzi na świecie i, i nieświadomy bym umarł o, Można oczywiście i tak Łatwo żyć z zamkniętymi oczami, chowając głowę w piasek, ale przed problemami uciec się nie da. Ciebie to naprawdę nie obchodzi. Co się wokół nas dzieje? A co się takiego dzieje? O, co się dzieje, co się dzieje? Cały internet o tym huczy. Mnie nic nie huczy, bo, bo nie mam internetu. Stłuć termometr, nie będziesz miał temperatury. W internecie są całe strony ze zdjęciami, filmami, analizami. Oni te sługi badają, rozbierają na kawałki. Stąd wiemy, że to rozpylają na całym świecie. Na całym świecie? Tak. Ja, a, a kto to rozpyla? Skąd mam to wiedzieć? Oni, oni to rozpylają Międzynarodowe korporacje Grupa Bilderberg Nie ma jednej odpowiedzi W internecie piszą Że to jest kontrolowane no, Ale dlaczego mieliby to robić? Ty, Sewku, jesteś jak dziecko Tyle już razy ci to tłumaczyłam I jak grochem o ścianę No jasna sprawa Ale mogłabyś mi dać ostatnią szansę i przypomnieć. Ludzi na świecie jest za dużo. Kto by ich wszystkich wyżywił? Kto by ich upilnował? A jak nas będzie mniej, to łatwiej nas będzie kontrolować. No, no, na to się wszystko kupy nie trzyma. Jak to nie? Gdyby ktoś chciał, żeby nas było mniej, to by to robił po cichu, a nie zostawiał swój podpis na niebie. Wcale nie. Większość przecież jest taka jak ty Patrzą w niebo, nic nie widzą Niczym się nie interesują Machają ręką i mówią To normalne Kurza twarz Może jestem prostym motorniczym Ale w te twoje teorie spiskowe nie wierzę Chodźmy już, Loluniu, bo przecież jesteśmy umówieni. No dobrze. No, a odkąd pamiętam, na niebie pojawiały się białe paski po odrzutowcach i, i nikt z tego nie robił problemu. No, w, wiem, bo w dzieciństwie mieszkałem niedaleko wojskowego lotniska. No tak, ale to były inne paski. One się nie kratkowały. No ale... nawet gdyby się kratkowały, to nikt by na to nie zwrócił uwagi. Bo tak po prawdzie... Baliśmy się przecież zupełnie czego innego. Na miłość boską! Czego ty się mogłeś wtedy bać? O, czarnej wołgi! O, no przecież czarna wołga, porywane dzieci, znikające mm. bez śladu. Pewnie, że pamiętam czarną wołgę, oj ty. Ale to chyba była jakaś zbójda na A właśnie, tak samo jak te twoje smugi kompensacyjne. No wiesz? Też mi porównanie. No, ale było, było tak samo. Jedno dziecko powiedziało drugiemu, te, te, te następnemu i za chwilę o Czarnej Wołdze wiedziało całe miasto. Strach było po zmroku wracać ze szkoły. Ale Sebek to zupełnie coś innego. N nikt tej Wołgi przecież nigdy nie widział, nikt nie poznał naocznego świadka. To były tylko opowieści z trzeciej, czwartej ręki. No tak jak, jak teraz. Ale to nie znaczy, że wszystko jest wymyślone. A jednak. Dziś powiedzieliśmy, że to fake news. Hmm? Gdyby istniał wtedy internet, cały świat bałby się czarnej wołgi. To mam w nic nie wierzyć, o czym czytam w internecie? No a właśnie, wiesz jaka jest różnica między czarną wołgą, a o. tymi smugami kompensacyjnymi? O, no oświeć mnie, a? umieram z ciekawości. Czarna wołga potrzebowała ludzi. Żeby ją roznieśli, a smugą wystarczają algorytmy. <śmiech> Luniu, pamiętaj, tak. błagam, żadnych min, żadnych westchnień. Żadnego opozu to komuś, nie, nie będę udawała kogoś innego. Przecież wiesz, że nie jestem uosobieniem entuzjazmu, jeśli chodzi o ten pomysł z pszczołami. Ty, ty, ty, ty Loluniu, jesteś uosobieniem katastrofy. O, Jak jest... tylko coś ci się nie podoba, nie potrafisz tego ukryć. A no. ja cię proszę, żebyś no. przez te kilka minut się powstrzymała. Och, to jest zły pomysł. Tyle razy ci to mówiłam. Kto to widział? Trzymać pszczoły na dachu kamienicy w centrum miasta, tam przecież chodzą ludzie, dzieci się bawią, a co nie daj Boże, jeśli dojdzie do jakiejś tragedii? To tylko na czas remontu strechu na dobrej. Potem się coś wymyśli. O, wymyśli, wymyśli. Już ja to widzę. Pszczoły nie znają słowa tylko. Mają za to jadowite żądła. Boże, tysiące razy już to słyszałam. Dlatego najlepiej jak nic nie będziesz mówiła. Wchodzisz, uśmiechasz się, kiwasz głową, podpisujesz i wychodzimy. Ale. Żadnego ale. Lolu. Błagam. A jak mnie pan Eugeniusz o coś zapyta, to co? To powiesz, że znasz się we wszystkim na mnie. Jeszcze czego? Wybij to sobie z głowy. Lulun, jesteśmy tu tylko, żeby załatwić formalności i wychodzimy. Dobrze? O, niczego nie obiecuję. Chciałam ci przypomnieć, że jak się coś stanie, to byłam pierwsza, która ostrzegała spokojnie, nic się nie stanie. O, zawsze tak mówisz, a potem, jak się wszystko wali, to nie ty, a Lola, pomóż, pomóż. Kurza pamiętaj. Uśmiechasz się i kiwasz głową. Idę, idę już, idę. A dzień dobry pani Lolu, cześć Sepku. No. Coś wam długo zeszło. No, serworszgienku. A hmm. tak, bo po drodze jeszcze się zatrzymaliśmy, żeby wszystko tak na spokojnie przegadać. No i bardzo dobrze. No. Przy pszczołach nie ma żartów, tu musi Aha. być porządek, odpowiedzialność. No, proszę, zapraszam, wchodźcie, wchodźcie. Mhm. Proszę bardzo. Pochwalony, pani Matysia. Dobrze, proszę. Czego się napijecie? A, a, a, co, a co tam masz, Gienku? No, nie przyszliśmy przecież tutaj się gościć. No, wiesz, mam her, herbatę z miodem własnym i mam też coś mocniejszego, też na miodzie. Ja poproszę herbatę tak? z miodem. Aha. A ja kawę, też z miodem. O. Dobry wybór. Zaraz wracam. A, no. Kawa z miodem? Aleś wymyślił, sobie Pamiętaj o uśmiechu. A ty, że byłam pierwsza, która cię ostrzegała. Lola. <coughs> Niczego nie obiecywałam. A, proszę bardzo, herbata dla pani Loli. Aha. Loli. No, dziękuję. Proszę bardzo. Kawa dla ciebie, Sefku. Miód Mimo. też. Tak. Mm, dziękuję bardzo. A. Tak, bo miód proszę Pani rozgrzewa, uspokaja i porządkuje, człowiek inaczej od razu myśli, przestaje się szarpać, zaczyna się wsłuchiwać w siebie i uważniej patrzeć na świat. Pszczoły to porządek. Porządek? Pozwoli Pani, że wyjaśnię. Zamieniam się w słuch, słucham Pana. No bo widzi Pani, Pani Lolu, z pszczołą jest jak z żołnierzem. Ona nie dyskutuje, nie filozofuje, nie grymasi, tylko robi swoje. Mhm. Lata, zapyla, zbiera i oddaje. Mhm. Nawet nie pyta, czy jej się opłaca. On takie perpetuum mobile. Nie, nie tylko tłumacz. do miodu. Może to nie najlepsze porównanie, ale niech będzie. No. Tylko co będzie, jak tym żołnierzom z tego nizowego przeniesiemy koszary do innej kamienicy. Pani Lolu, pszczoła wie, gdzie jest jej miejsce. Przecież się nie obrazi, nie będzie strajkować, nie zrezygnuje z produkcji miodu. I bardzo dobrze, bo porządek musi być. O, czyli pszczoły są mądrzejsze od ludzi. No, bez przesady. Ale powiem pani... Że ul działa sprawniej niż ludzka społeczność Aha. Bo pszczoły się nie kłócą, nie podgryzają Słuchają królowej i żadna się nie wyłamuje Czy wie pani, że pszczoły zapylają 70% roślin Które nam służą za pożywienie? Tak Nikt tego oczywiście nie zauważa Ale gdyby pszczół zabrakło To zapanowałby straszny chaos By Byłoby jak z tym naszym starym listonoszem Z którego wszyscy się podśmiewali Aha. A jak go zabrakło To przestały przychodzić listy Rachunki I cały porządek diabli wzięli hmm? o, Pszczoła jako listonosz świata Na to bym nie wpadła no, Właśnie, właśnie Tylko, że nie pije i nie gubi przesyłek <głosy> <głosy> No dobrze, ale do rzeczy Prace na strychu zaczną się najpewniej jesienią Ale ule muszą zniknąć wcześniej Najlepiej mm -hmm. jak najszybciej ta. Pod koniec maja kwitnie rzepak i sady i wtedy zaczyna się pierwsze miodobranie. Wiem, wiem, wiem. I, i właśnie no. dlatego wszystko ogarnąłem. Chodziłem od mieszkania do mieszkania i, i wszystkich już prawie przekonałem. Zarząd <słuch> wspólnoty y, też jest już po naszej stronie. Tak, tak. Ale musi być jeszcze oficjalna zgoda. Jaka. Taka z pieczątkami na, na firmowym papierze. To wszystko będzie jak w szwajcarskim zegarku. No. Zaraz, zaraz. A czy oni wiedzą... Co to znaczy mieć pszczoły? Dobrze, dobrze. A, a weterynarz? Miałeś załatwić papiery? A mam, mam. O, proszę. O. Wszystko zgodnie no z przepisami. Przegląd, proszę. Zgłoszenia, co... Wszystkie... Co, wszystko, co trzeba. No, no, no. Wszystko, jest, co jest, jest. Jest jeszcze jedna dość kłopotliwa sprawa. Jaka? Odległość. Jak tak. je przeniesiemy tak blisko do kamienicy naprzeciwko, to one... Tu mogą wrócić. Pszczoła ma dobrą pamięć. Pamięta miejsce, z którego została zabrana. Może wrócić. No i, i, i co wtedy? No, o, co i, będą? No, będą no. wracać na dobrą, krążyć, szukać yy, ula. O, no mogą się pogubić. No kurza twarz. Jest je. chyba jakiś na ten sposób. Albo je przenieść daleko, wtedy nie wrócą. Ta? Albo trzeba będzie codziennie zbierać i odstawiać do ula. No a nie mówiłam? Że to tak łatwo nie będzie. Lolu. No co dobra, no jakoś, jakoś sobie z tym poradzimy. A, a to co? A to jest umowa użyczenia, że przejmujecie ulej i ponosicie odpowiedzialność, jakby coś się stało. Podaj mi, Sewku, proszę moje okulary. Y Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie szkody wyrządzone przez pszczoły będące przedmiotem użyczenia, a w szczególności za szkody na osobie oraz w imieniu powstałe do, po dniu przekazania. No tak, to, to standard przy pszczołach. Standard? Tak. A jak ktoś będzie uczulony i po urządleniu przez pszczoły umrze? Lolu, pani Lolu. Co Lolu, co Lolu? Pani Loli, pszczoła pierwsza nikogo nie, nie zaatakuje. Ona się tylko broni, kiedy czuje zagrożenie. O, panie inżynierze, panie Matysiak, te wasze pszczoły to ja nawet zaczynam lubić, bo widać, że są prostolinijne i charakterne. No, tak. Ale tu jest czarno na białym, że jak coś się stanie... To my za to odpowiadamy. To jest duże ryzyko. Muszę się skonsultować. Z kim ty się będziesz konsultować? Z kim? Z moją sztuczną inteligencją w telefonie. Maszyna będzie pani doradzać. Zapytam ją tylko, czy to bezpieczne. Mondralo, tak ją zwykle nazywam. Powiedz mi, czy trzymanie uli z pszczołami na dachu kamienicy jest bezpieczne? Trzymanie pszczół na w budynku mieszkalnym z reguły nie jest w pełni bezpieczne. Może <śmiech> to, to gadasz. No gada, gada. Wylot pszczół jest skierowany na zewnątrz. Pszczoły nie mają dostępu do klatek schodowych ani mieszkań, z których jest szczelnie oddzielony od Mondralo, części. jak się zabezpieczyć przed karą, gdy pszczoła kogoś jednak urządli? W polskim prawie właściciel zwierzęcia odpowiada za szkody przez nie wyrządzone. Artykuł 431 kodeksu cywilnego. Da się jednak znacząco ograniczyć ryzyko finansowe i prawne, gdy wykupi się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. No! I klapa, panie Matyśak, na całym froncie. I, I pani temu czemuś wierzy, pani Lolu. No, ni niestety, bardziej niż mnie. No, no ale panie Matyśak, sam pan widzi. Bez ubezpieczenia nie weźmiemy pszczół na przechowanie. Musi pan je ubezpieczyć, proszę bardzo, bo inaczej się nie zgadzam. No, no, no. No, zobaczę, co się da zrobić. O, o, o. Oj, to pewnie Justynka. Ty, lola, lola. Co lola, a, co a lola? Miałaś się dziewczyną Sto... tylko uśmiechać. O, o, dzień dobry, tatku. Cześć. O, dzień dobry. Nie. Dzień dobry, do... pani Justynka. A, a w zasadzie to, to już do widzenia. Bo my się tu taty zasiedziliśmy a, i, ale... i właśnie uciekamy. Ale już. No, zostawiamy was w rodzinnym gronie. Ja, a, i... Igienku, z niczego się nie wycofuję. Trzymam cię za słowo. <grym> z... Panie Inżynierze, tak? pan pamięta o ubezpieczeniu. Dobrze, dobrze. Tato, mamy nie ma? Nie ma, ale zaraz powinna wrócić. No to dobra, nie mam dużo czasu. O, Coś się stało? Bo minę masz grobową. Tak. Tato, chodzi o to, że ja już nie daję rady. Ech, z Dorotką No, Ech. ani bez kim To jest nie do wytrzymania Ona kontroluje mnie na każdym kroku Jak ubieram Stasia Ech. Czym go karmię Kiedy kładę spać Wszystko, Ech. rozumiesz, wszystko jest źle No po prostu się martwi To przecież jej ukochany wnuk Nie, tato Ona mnie traktuje, jakbym była dzieckiem Nie mogę normalnie przy niej funkcjonować A rozmawiałeś z nią o tym? Bo to raz Nic to nie daje Ech. Denerwuje się. Nie pouczaj mnie, mówi. I się obraża. Potem jest cisza. No i ty próbujesz to łagodzić. A na końcu to ja za wszystko mam przepraszać. Tak się dalej nie da, tatku. No, ale co ja mam zrobić? No, czy, do czego ty ode mnie chcesz? Że okażesz się głową rodziny, porozmawiasz ze swoją żoną na poważnie i przestaniesz się jej bać. No, no, no, wiesz... No, Tato, to, to, to nie są przelewki. Przez mamę... Zaczęłam chodzić na terapię. Naprawdę, o. sama sobie z tym nie poradzę. No, no dobrze, dobrze, to postaram się. Po raz, porozmawiam z nią. Aha. Mhm. Gienku, tak? kochanie, proszę, zrób mi kawę. Skonana mm. jestem. Dobrze. Uch. O, i ty już jesteś, co tak wcześnie? Dzień dobry, mamo. miło cię widzieć. E, a gdzie staś? Mieliście przecież iść z nim na spacer do łazienek? Tak, Robert z nim poszedł. Aha, aha. A co staś dziś, Janu? Owsiankę na mleku z owocami. Aha. Tylko? To na śniadanie. Na drugie śniadanie banana. Aha. A na obiad zje zupę jarzynową i pulpety. Oh, mam nadzieję, że na wywarze nie z koncentratu. Wiesz, taki dwulatek mm -hmm. musi się zdrowo odżywiać. Dorotko! Na wywarze, mamusiu, na mm -hmm. wywarze. Mm -hmm. To dobrze. M mam tylko nadzieję, że na tym spacerze Robert zadba o drzemkę Stasia, no jest. bo chyba wiesz, że taki szkrab to musi spać nawet 14 Dorota. godzin na dobę. Dorota! Tato. Ale co Dorota, co? Już nie można zapytać o wnuka <głos> Jak świat światem Babcie zawsze interesowały się A. Swoimi wnukami Dorotko, może nie zauważyłaś Ale Justynka nie jest już dzieckiem Mówi o stasieńku, nie o Justynce. Mamo, cały czas mówisz o mnie <głos> Spróbuj, proszę cię Spojrzeć na to z boku I zobacz jak ty mnie traktujesz Jak się do mnie odzywasz Córeczko ja tylko chcę, żeby było dobrze. No, ale nie jest. Ja, ja się z tym źle czuję, jak mnie na każdym kroku strofujesz. No dobrze, o... dobrze, dobrze, dobrze. Uspokójmy się, porozmawiajmy. Może zrobię herbaty z miodem. O, o. Miód łagodzi obyczaję i mam jeszcze sernik, który wczoraj zrobiłem. Musisz spróbować już z tym tylko... Nie, tatku, nie będzie spokojnie, bo spokojnie to już było. Zbyt długo o... przymykałam oko, i udawałam, że nic się nie dzieje, żeby mamy nie urazić. To się musi zmienić. Aj, ciekawe, co musiałoby się zmienić, żeby moja córka przestała mieć muchy w nosie. Dobrze, to ja pójdę do kuchni zrobić tej herbaty. To ja do, do Dorotko, kawy, tak? Mhm. I tylko nie zapomnij o mleku. Osobno i nie takie zimne. Prosto z lodówki. No jasne, jasne. No za, zaraz przyniosę. Ojejku. Mamo, tak? Mamo. Musi się zmienić sposób, w jakim mnie traktujesz. Nie możesz mnie ciągle strofować. Ja zaczynam się bać przy tobie odezwać. Przesadzasz, Nie, kotku. nie przesadzam. Ja już nie mam siły ciągle udowadniać, że jestem dobrą matką. Że Staś jest ze mną szczęśliwy i, i, i że nic mu z mojej strony nie grozi. Ale nikt ci nie każe niczego udowadniać. A czy ty siebie słyszałaś? Na przykład dzisiaj. Kiedy nawet nie odpowiedziałaś na moje dzień dobry, tylko mnie sztorcowałaś. Co Staś jadł? Co Staś będzie jadł? Czy z wywaru, czy z koncentratu? Co cię to obchodzi, mamo? To jest mój ukochany wnuk i mam prawo pytać. A ja mam swoje życie i nie chcę, żebyś w niej ingerowała. Po prostu bądź dla mnie moją mamą, a nie nadzorcą w obozie. To jej... Wiesz, że przez ciebie zaczęłam chodzić do terapeuty? Do terapeuty? Tak. A po co? Bo sobie nie radzę. Wiesz, co tam usłyszałam? że jak nic się nie zmieni, to ja się rozsypię. Nie no, już bez przesady. Mamo, mamo, ja naprawdę sobie z twoją dominacją nie radzę. Albo ty coś zmienisz, albo ja będę musiała postawić jakieś wyraźne granice. Ciekawe, jakie to granice? Będę musiała ograniczyć kontakty z tobą, mamo. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz z tymi swoimi granicami. Stawia orzechy przeciwko kasztanom, że do pierwszego waszego wyjścia do teatru lub kina, gdy nie będziesz miała z kim Stasia zostawić. Mamo, kocham cię, ale ja, ja nie pozwolę się tak traktować. Wiesz co, może posłuchaj czasem starej matki, jak ci dobrze radzi. Ja nie chcę, żebyś przychodziła do mnie z płaczem. Nie przyjdę. A przemyślałaś to wszystko dobrze, tak? żebyś potem niczego nie żałowała. Mamo, no, no, ja już nie chcę tak rozmawiać. Albo mnie traktujesz poważnie, albo... Albo? Albo będziemy się rzadziej widywać. Justynko... To jest moja granica... Justynko, co ty mówisz? Moja granica, którą teraz stawiam. Wreszcie mogę sama o czymś zdecydować. To nie ty. To ten terapeuta przez ciebie <głos> chyba mówi. Terapeuta, mamo! To były najlepiej wydane trzy stówy od wielu tygodni. To tyle. Do widzenia. Ale już, już tylko... Już wychodzisz? Tak. Kocham Was, ale. No po prostu tak się. Ale... Tak się dalej nie Słuchanie, da. Kochanie, no. poczekaj. Bo... Nie. Niech idzie. Niech idzie. O, co ty najlepszego narobiłaś? Z zobaczymy, jak długo bez nas wytrzyma. Wystąpili Emilia Krakowska, Ewa Kania, Aleksandra Radwan, Włodzimierz Press, Leon Charewicz. Autor Cezary Łazarewicz. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Wysłuchali Państwo 3596 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. No Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę o tej samej porze. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie radio. pierwsze polskiego radia your hand. Przegrody Nosowej i jakie to daje skutki dla zdrowia. Artur Wolski, na no naszym ekspertem jest doktor habilitowany nauk medycznych Michał Michalik, otolaryngolog, chirurg głowy i szyi z Centrum Medycznego MML. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Już się cieszę panie redaktorze na pytania, które usłyszę. Tak, z przegrody nosowej, tak. tej skrzywionej? Tak. No dobrze, tak. ale czy to się samo potrafi dziać, czy ktoś nam, mówiąc kolokwialnie, musi przyłożyć, żeby nam <głos> złamać żeby tę przegrodę, stało. żeby to się stało? Wszyscy na całym świecie mają skrzywioną przegrodę nosa, bez względu na płeć, na wiek. Nawet powiem więcej, po operacji, którą wykonujemy, ta przegroda nosa też jeszcze jest skrzywiona. Ale ważne, żeby po operacji była mniej skrzywiona niż przed. To Czyli tak, nie, ma ludzi, nie ma ludzi, mają którzy mają rościutkie przegrody tak. nosa. Wynika to jakby z samej budowy tej przegrody nosa. Ona się składa z różnego rodzaju tkanek. Stanowi przegrody nosa rusztowanie, część chrzęsna, kosna, a ona jest dosyć dużą strukturą. Panie doktorze, ale w medycynie wszystko jest po coś. No mhm. to pytanie może trywialne, tak. ale po co ta przegroda w tym nosie? Przegroda nosa po prostu rozdziela nam dwie przestrzenie. Czyli rozdziela jamę nosa, z podziałem również na zatoki, na dwie części, jakby układu oddechowego, górnych dróg oddechowych. To jest też ważne, można sobie wyobrazić z punktu widzenia ewolucyjnego, dlatego że bywa też tak i to bardzo często, że problem na przykład dotyczy jednej strony. Łatwo sobie wyobrazić, że gdyby nie ta przegroda nosa, to problem by był uogólniony i dotyczył wszystkich zatok, chociażby, jak również całej jamy nosa. To wszystko ma oczywiście swój sens. No przegroda nosa ma poza tym funkcję chociażby stabilizującą dla naszego nosa. To jest rusztowanie dla naszego nosa, stąd każdy ma kształt, też zależny nosa od samej przegrody. Na przykład jest coś takiego, co się nazywa narządy lemieszowe. Narządy lemieszowe na przegrodzie nosa są no powiedzmy, u ssaków znajdowane i to jest obecne, ale również niektórzy, niektórzy badacze doszukują się u ludzi, a to jest nic innego, drodzy państwo, jak pewne miejsce receptorowe dla wykrywania feromonów. I takie też potrafią być znaleziska. To znaczy, że jak ta przegroda nosowa jest skrzywiona, to ten obszar do rozpoznawania tych feromonów, mm -hmm, tych mm -hmm. zapachów, które te, dla nas te... mogą mieć ogromne znaczenie, będzie gorsza, mniejsza? Inni znowuż badacze mówią, że u ludzi rzeczywiście te narządy są na tyle ustecznione, że nie mają aż takiego dużego znaczenia. Więc myślę, że rzeczywiście w tą stronę bym poszedł już bez względu na to skrzywienie. Powiedzmy, jeżeli mamy tę skrzywioną mm -hmm. przegrodę nosową. Domyślam się, że mm, oto laryngolodzy to najchętniej chcą to operować i mm -hmm. chirurgicznie e, jakoś to naprawić. Ale załóżmy, że ktoś e, się boi, nie chce, mm -hmm. to jak to będzie skutkowało na mm -hmm. fizjologię naszego życia? Ja sobie myślę, że będzie kłopot z oddychaniem, to, że jak będziemy spać, to kto wie, czy nie będziemy chrapać, albo nie będziemy też bardzo głośno oddychać. Mhm. Może się pojawić bezdech też gdzieś na końcu. Ale to nie, ja nie wiem, czy ja dobrze myślę, panie bardzo doktorze. Dobrze. Idziemy dokładnie w tą stronę. Czyli dokładnie to, o czym mówię. Wszyscy mamy skrzywioną przegrodę, ale nie u wszystkich należy wykonać zabieg. Te dolegliwości i te problemy, które wymienił pan redaktor, one w bardzo dużej części rzeczywiście są wynikiem bardzo utrudnionego oddychania przez nos ze względu na znaczne skrzywienie przegrody nosa. I oczywiście jest tak, że bardzo często pacjenci podają, że czują asymetrię w oddychaniu. Przez ten jeden otwór nosowy lepiej, drugi się blokuje. Że pojawia się na przykład jakiś niesymetryczny katar, że z tej jednej dziurki powiedzmy przysłowiowo większy. Czasami krwawienia z nosa przy większym skrzywieniu przegrody nosa się również pojawiają. Że dom się skarży że chrapią w nocy. Że chrapią. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli nos działa słabiej, patrz, pokrzywiona jest ta przegroda, zaczynamy oddychać przez usta. I wtedy o wiele łatwiej rzeczywiście wyzwalamy ten nieznośny efekt akustyczny, czyli problem chrapania z konsekwencją, czyli bezdechy śródsenne, obturacyjne. Także to wszystko ma znaczenie. I mówiąc jeszcze, żeby państwa trochę uspokoić, Proszę się nie bać tego, że jeżeli Państwo macie krzywą przegrodę i traficie do specjalisty laryngologa, to on od razu chce się rzucić na Państwa z nożem i ją wyprostować. Musimy znaleźć przełożenie pod tytułem OK, mamy takie dolegliwości, które wynikają z faktu posiadania tak skrzywionej przegrody nosa, równa się wykonamy zabieg i tych dolegliwości ma już nie być. I tylko przy takim założeniu operacja ma sens. Ale rzeczywiście zabiegiem operacyjnym daje się to w dużym stopniu naprawić, usprawnić? Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że, że dzisiaj też jakby, no troszkę łamiąc te zasady pod tytułem fakty, mity, już nie wykorzystujemy, drodzy państwo, praktycznie żadnego młota, dłuta, piły. My tak naprawdę staramy się już jako chirurzy, laryngolodzy, żeby pacjentów Pacjenci nas lubili, więc mamy też inne możliwości operacji typowo wewnątrznosowych. Z wykorzystaniem endoskopów ten zabieg staje się bardzo precyzyjny. Idąc dalej, jak się pacjent czuje po takim zabiegu? No przede wszystkim ma nie odczuwać żadnych dolegliwości bólowych. Kształt nosa ma się nie zmienić, ma nie być żadnych obrzęków, żadnych zasinień. Nie stosujemy nawet opatrunków do nosa, takie, które trzeba po prostu wyciągać, wyjmować z nosa, jak to bywało drzewiej. Więc dzisiaj rzeczywiście troszkę to inaczej wygląda, ale dla każdego coś miłego bardzo indywidualnie trzeba dobrać, żeby rzeczywiście ten efekt był też najlepszy. A czy są zawody, w których ta skrzywiona przegroda nosa trafia się, zdarza się często? Może bokserzy? No tak, to zdecydowanie sporty, walki to są nasi pacjenci, tak, ale też no, inni, tak jak na przykład zapaśnicy. Czyli jeżeli zauważymy u siebie, że mamy i dyskomfort w oddychaniu, i w czasie snu, mhm. i pojawia się jakieś tak. chrapanie, to wszystko wskazuje na mhm. to, że może być skrzywiona ta przegroda nosowa, czyli co, idziemy do laryngologa? Idziemy do laryngologa. Warto też zaznaczyć może, drodzy państwo, jedną taką, taką też ciekawostkę, że jak się rodzimy, jesteśmy jeszcze bardzo młodzi. Statystyka jest taka, że jest tyle samo dziewczynek i chłopców z tak samo prostą czy krzywą przegrodą nosa. Natomiast co się dzieje później, że dlaczego w wieku na przykład 18 lat ilość młodych mężczyzn raptownie statystyka wzrasta, że mają krzywe te przegrody, a u dziewcząt czy młodych kobiet pozostaje to tak samo. Co by nie mówić, mi jako chłopcy, takie są statystyki, też pokazują, że jesteśmy bardziej ruchliwi, mniej tacy, bym powiedział, uważni. Czyli to lecąca piłka, to kolega wystawił okieś, to framoga drzwi, to rama od rowerku, a to coś i czym Czyli tak dalej, większa tak urazowość. Większa urazowość. Taka nawet nieświadoma. Powiedział pan, że robicie już państwo takimi metodami nieinwazyjnymi. Długi jest czas powrotu do takiej normalności, kiedy już się wraca po takim zabiegu? Po takiej typowej procedurze zabiegowej, operacyjnej dotyczącej przegrody nosa, korekcji tej przegrody nosa, Pacjent praktycznie przy zachowaniu warunków, no takich powiedzmy zmniejszonej aktywności w pierwszym tygodniu praktycznie po 7 dniach bez problemu może wracać do swoich normalnych funkcji życiowych, czy do swojego zawodu, do pracy. Czas oczywiście jeszcze będzie działał na korzyść. To nie jest tak, że już po tych 70 dniach już wszystko jest jakby w pełni ok. Pamiętajmy, że te procesy gojenia one mimo wszystko będą trwać troszkę dłużej, ale ten pierwszy okres to jest ten czas. Natomiast okres. Okres dla naszej retrospekcji, gdzie my porównujemy nawet w badaniach kontrolnych jak było, jak jest, to jest okres pierwszego półtora miesiąca, a taki pełen okres regeneracji, gdzie robimy na przykład zdjęcia porównawcze tomografii, to jest po trzech miesiącach, właściwie ten czas. Proszę Państwa, no i dzisiaj w figurce na zdrowie opowiedzieliśmy Państwo o skrzywionych przegrodach nosa, które można rzeczywiście naprawić. Okazuje się, że nie ma ludzi z prostymi przegrodami nosa, no ale jeżeli ten problem nam rzeczywiście doskwiera i zaczynamy mieć kłopoty z oddychaniem, ze snem, zaczynamy chrapać, może się pojawić ten bezdech nocny, no to warto jednak jest skonsultować to z laryngologiem no i problem po prostu rozwiązać. O czym dzisiaj w pigułce na zdrowie opowiedział nam doktor habilitowany nauk medycznych Michał Michalik, oto laryngolog, chirurg głowy i szyi z Centrum Medycznego MML. Bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się uprzejmie. I ja, Artur Wolski. Jedynka Polskie Radio. Autopromocja. Radio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 Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski zapraszam Ruch e, cały czas e, w sobotnie wczesne popołudnie jest niewielki na drogach krajowych choć warunki jazdy są dość dobre ale proszę pamiętać, że synoptycy przestrzegają, że wracają przymrozki choć w Warszawie w tej chwili około 9 stopni Droga ekspresowa S3, obwodnica Goleniowa. Spowolniony jest ruch y, zarówno na jezdni w stronę Szczecina, jak i dla jadących nad morze. Krajowa trasa numer 7 między Warszawą a Łomiankami w Młocinach. Korek. Korek jest zarówno dla tych, którzy do Warszawy wjeżdżają, jak i dla tych, którzy wyjeżdżają i jadą w stronę Płońska. S8 w Warszawie. Korek od koła po Marymont i korek również na przeciwległej jezdni od Żerania przez most Wiślany aż po Marymont. Skończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 25 na odcinku Strzelno-Konin w pobliżu miejscowości Pilich na 212 km. Droga jest już w pełni przejezdna. Droga Krajowa nr 62, odcinek Wyszogród, Nowy Dwór Mazowiecki, miejscowość Goławin, 175 km. Tam po zdarzeniu dwóch autosobowych i ciężarówki, w wypadku w którym jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem.